Was, przepraszam, już, już zaczynam. Słychać mnie w dalszym ciągu, tak? Dobra, mam na imię Marek, jestem alkoholikiem. Yy, moja przygoda z rzeźbieniem z AA zaczęła się dobrych yy, ponad 20 lat temu. I tak jak... Poprzednio mówiłem, tylko potem mnie nie było słychać, jakoś te kłopoty techniczne troszkę mnie deprymują, że tak mi ciężko się jakoś połączyć, chociaż biorę udział w meetingach yy, takich właśnie online i jakoś nie masz takich problemów. No tutaj coś mi tak jest właśnie. Ale już przystępuję do rzeczy. Opowiadałem o tym właśnie, że mój ojciec był alkoholikiem, że ta yy, sprawa to, to się gdzieś tam u mnie toczy, rodzinnie już pewno od pradziadka, ale oczywiście nigdy nie wyobrażałem sobie, że ja będę alkoholikiem. Wydawało mi się, że ojciec to pije, bo chce, a gdyby nie chciał, to by nie pił, mimo tych awantur w domu i tak dalej. Ja chętnie sięgałem po alkohol. Zaczęło się to już w szkole średniej i okazało się, że po prostu wyjątkowo mi ten alkohol nie tylko smakuje, ale przede wszystkim rozwiązuje moje problemy, tak? Szczególnie z, z dziewczynami, potem gdzieś tam w kontaktach towarzyskich wydawało mi się, że jestem znacznie bardziej wtedy atrakcyjny, bardziej śmiały, na więcej mnie stać, no i że w ogóle to jest super. Tak samo było na studiach, potem oczywiście na studiach wkraczałem w kolejne etapy alkoholizmu, gdzieś się to bardzo potęgowało, mimo że je skończyłem, że, że podjąłem pracę, to w międzyczasie wziąłem ślub, a potem rozwód. Zaczęło moje życie coraz bardziej wymykać się z, mi z rąk. To znaczy, wydawało mi się, że mam nad nim kontrolę, ale zupełnie nie miałem. Yy, wydawało się, że moja poczytalność jest gdzieś zupełnie cofnięta, mimo paru wypadków samochodowych po pijaku. No to zawsze sobie potrafiłem powiedzieć, że no cóż, to trzeźwi też mają wypadki i, i ludzie yy, po prostu, to jest pecha, to, to wiadomo, że no przypadkowo się napiłem, no zawsze miałem mnóstwo usprawiedliwień i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak jeszcze w tym czasie odnosiłem jakieś tam sukcesy zawodowe, gdzieś tam istniałem też w swoim samorządzie, wszystko szło do przodu i wydawało się, że nic złego się nie dzieje. No pierwsza oczywiście zauważyła rodzina, te moje, moje bo w tym czasie wziąłem drugi ślub, ożeniłem się jeszcze raz, mieliśmy syna, no, ale u mnie się tymczasem ten alkoholizm no, na, nasilał. Coraz bardziej zaniedbywałem pracę, rodzinę, swoje obowiązki, zawsze mając jakieś tam usprawiedliwienia. Podupadałem na zdrowiu coraz bardziej, aż wreszcie y, doszedłem do takiego stanu, w którym no, nie mogłem na siebie patrzeć, bo co sobie tam obiecałem? Oczywiście wszystkie te znane nam metody, czyli tam ograniczenie alkoholu do ilości wypijanych kieliszków albo tylko do jednego rodzaju alkoholu, że będę pił tylko piwo, a może tylko dobre wina, a może tam jakieś alkohole. Co jakiś czas oczywiście sobie robiłem takie postanowienia, że ja to przecież jestem z tej górnej półki, bo piję tylko takie alkohole, właśnie drogie i tak dalej, i tak dalej, to przecież to, to, to alkoholicy tak nie robią. Oczywiście to było jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ w takiej sytuacji, kiedy się ma taką wymówkę, że się jest lepszym alkoholikiem, no to się jeszcze bardziej stacza, co też u mnie też następowało. A potem piłem już byle co wynalazki, zależy gdzie trafiłem, na jakąś metę, czy na jakieś tam po prostu ludzi, było mi wszystko jedno potem czasami z kim piję. I tak to się toczyło. Ze 20 lat sytuacja była coraz gorsza. Miałem takie takie sygnały któregoś razu pojechałem do Częstochowy, tam pojechałem na mecz, nie wcale nie, nie, nie do klasztoru, no ale byłem mocno skacowany, gdzieś tam oglądałem tę siatkówkę, potem Potem y, rano nie mogłem spać, poszedłem do klasztoru, tam się tak flęknąłem bez przekonania, coś tam pomruczałem sobie, no i poszedłem uspokojony, jakoś tam wróciłem do domu, do, do Warszawy i potem y, przypadkowo włączyłem radio i wtedy był taki, takie radio kolor bodajże się nazywało, gdzie prowadził taki słynny Krzysiek, alkoholik, audycję, no i ja słucham, a tam o mnie mówią. Zrobili tam też taki, wtedy jeszcze był test taki na chorobę alkoholową, polski, amerykański, no i ja zacząłem sobie tak rozwiązywać dla własnej ciekawości, po czym się okazało, że ja odpowiadam twierdząco na te pytania. No więc czym prędzej tam zmanipulowałem ze dwa te pytania i zobaczyłem, że jestem nie jestem alkoholikiem, tylko jestem zagrożony, no tak sam siebie oszukałem, ale wstrząsnęło mną to. Jakiś czas tak ograniczyłem picie, rozmyślałem, co by tutaj zrobić i tak dalej, ale potem oczywiście nie, nie byłem jeszcze dojrzały do tego, żeby szukać pomocy, więc nie szukałem jej. No i jeszcze dalsze pięć lat chyba mi zajęło to, żeby dojrzeć do tego. Najpierw, że poszedłem tam do znajomego chirurga i zaszyłem się. Wydawało mi się, że to takim sposobem można walczyć z chorobą alkoholową, że jak będę zaszyty, no to sobie dam z tym spokój. No i tak rzeczywiście było jakiś czas, ale później zacząłem tam y, pić. Aha, ktoś na ognisko przyniósł piwo bezalkoholowe, więc pomyślałem, że mogę sobie y, wypić to piwo. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że nie ma żadnych piw bezalkoholowych. W związku z tym dobrze się po tym poczułem. Oczywiście zachowałem to dla siebie, bo poczułem wpływ alkoholu wyraźnie po tym piwie. Więc po jakimś czasie zacząłem coraz mocniejsze piwa, potem piłem już wódkę, po pół roku zdaje się już ten... Oczywiście miałem gorsze kace, prawda, po tym mantikolu. Natomiast natomiast okazało się, że można to przejść. coś dnia na jakiś... Yy... Halo, słychać mnie? Od, od tego faktu gdzieś tam zapiłem, byłem na studiach podyplomowych, Okazało się, że, okazało się, że y, przestałem tam na, chodzić w ogóle na jakieś zajęcia. Piłem, nie mogłem wstać. Wróciłem do domu, piłem jeszcze chyba z tydzień. Ale w tym, tym czasie moja żona y, sama szukała pomocy. No i trafiła tam do Alanon. Y, dzięki temu y, miała już pewną wiedzę na ten temat, jak się postępuje z alkoholikiem, więc jak ja byłem w takim, to było 8 marca, pamiętam, Dzień Kobiet, ja tam gdzieś się zwlokłem, że jej niby kupię kwiaty, ale ona powiedziała, żebym raczej sobie darował te kwiaty, że ma propozycję, żebyśmy pojechali jednak do poradni odwykowej. no i ja taki złamany tym kacem zdecydowałem się, że może yy, pojadę tam. Tak dla świętego spokoju. Pojechałem, Zawiozła mnie tam właśnie, tam wszedłem do pani doktor psychiatry, która mnie zapytała, panie Marku, dlaczego pan pije? Ja sobie pomyślałem idiotka, no pyta mnie jak ja nie wiem, ale szczerze mówiąc poszedłem tam, żeby mi powiedzieli, że rzeczywiście to nie jest alkohol. To jest jakaś tam pomyłka i w ogóle to, to nie na temat i proszę mi tutaj no, powiedzieć żonie, że wszystko jest w porządku pan za dużo trochę pije no takie miałem jakieś mrzonki, ale nikt mi tak nie powiedział wszyscy raczej potwierdzili ze smutkiem, że jestem alkoholikiem no i dostałem skierowany do szpitala psychiatrycznego to mną wstrząsnęło bardzo wyszedłem na ulicę, jeszcze raz udało mi się żonę zmanipulować, że ja to teraz nie mogę bo interesy mi się zawalą, a to tam coś a to coś Kupiłem jakieś tam różne rzeczy w aptece i, i sam się leczyłem, ale coś we mnie pękło. W poniedziałek, to był chyba czwartek albo środa, w poniedziałek wróciłem do tej poradni. No, nie podobało mi się bardzo, bo gdzieś takich spotkałem alkoholików, jak mi się wydawało i w ogóle takie wszystko nie halo. Tam się dowiedziałem, że są mitingi, że tam się udał gdzieś na jakąś ulicę, przy kościele, no i tak dalej, i tak dalej. I Postanowiłem, że przestanę kombinować, że ja już no wymyślałem się, wszystkie moje sposoby zawiodły, w związku z tym zrobię tak jak, jak to ode mnie oczekują. Zaufam innym, terapeutom. No i kupiłem sobie zielony zeszyt, zielony długopis do notatek. Poszedłem też na miting. i pierwszy miting był dla mnie no zbawienny, bo poczułem się tam jak we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Usłyszałem, jak tam ci wszyscy właśnie ludzie mówią tak jakby o mnie, gdzieś się tym wszystkim zachwyciłem. Zaangażowałem i pamiętam, że ten pierwszy raz trzeźwienia miałem taki bardzo intensywny, entuzjastyczny. Nie opuściłem żadnego mitingu na tej swojej grupie i innych, ani żadnej terapii. Łaziłem trzy razy w tygodniu. plus trzy meetingi i jakoś tak pamiętam. No, to było fajne, dlatego, że miałem taki naprawdę... Trzeźwiałem w taki fajny sposób i bardzo skuteczny. I, i, i, I w zasadzie potem kolejne służby. Ten pierwszy krok przerobiłem zupełnie nieźle. Gdzieś tam e, zrozumiałem, że jestem bezsilny wobec alkoholu, przestałem kierować własnym życiem i to mi bardzo pomogło. Natomiast z drugim krokiem od początku miałem pewien problem, ponieważ byłem ateistą e, przez długi czas. E, potem Znaczy oczywiście... Gdzieś tam wyszedłem z domu bardzo wierzącego, katolickiego, potem trochę pogłębiałem tę naukę o chrześcijaństwie, gdzie tam czytałem, ale ogólnie rzecz biorąc doszedłem do takiego momentu, kiedy stałem się ateistą i nie był mi Bóg do niczego potrzebny. W związku z tym to dojście do kroku drugiego, który wtedy już tak, no, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. No, wydało mi się, że no, na szczęście jest to, że siła większa, tak? więc zostałem sobie przy tym, że tą moją siłą większą to są terapeuci, jest grupa i tak dalej. No i to mi też dawało jakiegoś kopa, szczególnie, że nie zaniedbywałem powiedzmy takich, powiedziałem sobie, że również w tym względzie jednak spełnię te oczekiwania. Więc pojechałem kilka razy do Częstochowy na takie pielgrzymki alkoholików, pojechałem kilka razy do Lichenia. Boga tam nie znalazłem, ale niewątpliwie znalazłem siłę większą. Były tam masy, prawda, kilka tysięcy alkoholików. Byli, nie wiem, biskupi, którzy mówili, że przedstawiali się, że są alkoholikami. Byli wspaniali ludzie, którzy mówili o tym, że są alkoholikami, a jednak byli, byli, byli również takimi no, bardzo wartościowymi, fajnymi ludźmi. Potem się prze przekonałem, że większość alkoholików to ta taka jest. No ale wtedy znane postacie robiły na mnie wrażenie tego typu, że skoro one są Odwa odważnie przyznają się do tego, że są alkoholikami yy, i, i to znaczy, że jest to ruch, który, który coś tam yy, znaczy i mnie też pewno pomoże. I fajnie mi się trzeźwiało, pełniłem służby od herbatkowego, potem różnego rodzaju, byłem skarbnikiem, byłem rzecznikiem w grupie i tak dalej, i tak dalej. Yy, ale tak naprawdę stanąłem na tym drugim kroku. Oczywiście robiłem wszystkie po kolei, yy, w różnych konfiguracjach, na meetingach i na terapii pisałem pracę, więc ten krok czwarty był dla mnie oczywiście bardzo ważny i tak dalej, ale tak troszkę po tym drugim, trzecim się prześlizgnąłem, żeby sobie nie psuć tego nastroju, że, że trzeźwieje, że to wszystko jest fajne i, i ta siła wyższa to taka gdzieś tam była taka odległa i nie stanowiła dla mnie jakiegoś tam wsparcia, wystarczyła mi grupa. I trwało to dobrych parę lat. Potem miałem bardzo ciężki wypadek taki samochodowy, gdzie rok spędziłem w szpitalu, miałem tam 10 operacji. Wydawało się, że będę jeździł na wózku. Na szczęście te wszystkie no, sposoby zachowania troszkę i z terapii, a bardzo mi się przydały też w walce z bólem, z, z tą niepełnosprawnością i z tym wszystkim, więc byłem dosyć zawzięty w rehabilitacji i wróciłem Wróciłem do takiej pełnej sprawności, a nawet tam poszerzyłem mu po jakiejś działalności, zacząłem pływać na Windsurfingu, gdzieś tam na kajcie, zacząłem nurkować. I to wszystko tak. Tak no, zrobiłem zapałem, żeby też wyjść z tego. z, z, tej, z tego tragicznego stanu. Jednocześnie nie miałem nawrotów jakichś specjalnych, nie, nie, nie, nie wróciło chęć napicia się mimo tych cierpień i tak dalej, ale Zacząłem już siedzieć w taki inny sposób. Już nie na programie. Gdzieś mi się to tak ulotniło, a zaczęło mnie jednak nudzić. Wydawało mi się, że jest takie zbyt kościółkowe, że tam ciągle gadają o tej sile wyższej, a to nie dla mnie i tak dalej. Trochę rzadziej chodziłem. Jeszcze się trzymałem dobrych parę lat, ale w życiu takim osobistym, prywatnym zacząłem zupełnie nie stosować kroków i być w, no tak, tak naprawdę nastawiłem się na na siebie, tak, na to, że będę yy, właściwie to mi się więcej należy od życia, bo ten wypadek, bo coś tam, krótko mówiąc z, zastąpiłem alkohol yy, z związkami, tak, miałem jakieś po prostu związki poza małżeńskie, parę tam kobiet, narobiło się z tego sporo różnego zamieszania, bardzo to było przykre, właściwie to chyba w tym trzeźwym życiu, bo nie piłem ponad 10 lat, 10 yy, lat i 3 miesiące, to skrzywdziłem więcej ludzi, niż chyba wtedy, kiedy piłem. I to teraz sobie z tego zdaję sprawę. No i ponieważ nic nie robiłem z tym, to w któregoś dnia, no tam w takiej sytuacji jakiejś zapiłem z powrotem. I ostatnie 10 lat były takie na przemian, troszkę byłem w jakichś terapiach, nie piłem po 3 lata, po 2, gdzieś tam w tym i, i znowu zapijałem. I zaczęło mnie to strasznie męczyć. I no ponad rok temu, yy, półtora roku temu trafiłem właśnie na grupę, taką swoją w Warszawie, która mi się bardzo spodobała, takie AA, już na ten nowy sposób. I jakoś zachwyciło mnie to na nowo. Dostałem takiego, yy, takiego entuzjazmu, jak wtedy za pierwszym razem. I znalazłem sobie sponsora. I zrobiłem program. Yy, i się fajnie z tym poczułem. I też znalazłem swoją taką siłę wewnętrzną poprzez taką modlitwę, medytację. Spotykam się. Nie umiem nazwać tej siły wyższej. Nie nazywam go ani Bogiem chrześcijańskim, ani w ogóle Bogiem, a jednak czuję pewien taki wpływ i staram się go pielęgnować. I zupełnie inaczej zacząłem żyć. Jestem spokojniejszy. Nie, nie walczę z niczym i z nikim. To jest fajne. Oczywiście to jest takie moje marzenie, bo bywa, że że to jest że, że że walczę właśnie, wracam do tych swoich utartych takich ścieżek, ale zmienił się może niekoniecznie jakość, ile ilość tego, że jestem no, zupełnie w innym takim miejscu, co widzą moi bliscy, znajomi i tak dalej, a ja jednocześnie czuję, jak się rozwiązują moje problemy, które kiedyś bym, nie wiem, był napięty gdzieś tam, to powierzam je często tej swojej sile wyższej i one się jakoś same tak rozsupują, gdzieś załatwiają. Tak? To jest dla mnie takie, taki namacalny dowód na to, że istnieje coś takiego w moim życiu. Mam sobie, sobie takie fajne miejsca, Znalazłem sobie je gdzieś tam w takich miłych miejscach w lesie, gdzieś tam gdzieś jadę, mam swoje takie ulubione i tam potrafię się właśnie gdzieś pomodlić. Modlę się oczywiście codziennie rano na kolanach, na początku mi to cholernie drażniło, a teraz sprawia mi taką jakąś radość. Mam za to dziękować. Codziennie wieczorem mam taki cały cykl tych podziękowań i myślę, że, że jestem na dobrej drodze, że to jest taki, taka rzecz, która która się wydarzyła w moim życiu, yy, najlepsza, jaka mogła mnie spotkać. Bo wraz z tym, jak mam trzeźwość... Aha, przede wszystkim przestałem walczyć z alkoholem. Byłem na przykład teraz na rejsie, tam sporo było tego alkoholu. Pamiętam, jak byłem dwa, trzy lata temu. Owszem, też nie piłem, ale ciągle myślałem o tym niepiciu. Jezu, że oni to piją, a ja to mi się napił, ale nie będę pił, bo... I tak dalej, i tak dalej. Teraz nie musiem, W ogóle miałem to w nosie, no po prostu... Oczywiście nie dałem się prowokować, czy też zresztą ci znajomi wiedzą, że ja nie piję od tamtych 20 lat, więc nie biegają za mną z alkoholem, no ale gdzieś tam on był i takim zobaczyłem tę zmianę, właśnie jaki to jest spokój. I tym się z Wami chciałem podzielić. Dziękuję bardzo.